Cześć! Z tej strony Adrian i ode mnie to taki mały wstępniak dotyczący audycji, którą za chwilę przesłuchacie. Otóż, dotyczy ona Festiwalu Filmowego Pięć Smaków, 11 jego edycji, na której ja, Krystian i Grzesiek byliśmy i chcemy opowiedzieć nasz, o naszych wrażeniach. Niestety, a może stety, wyszło tak, że nagraliśmy 3,5 godziny rozmowy. Wyobrażacie sobie jaki to jest czas? Za najlepszą opcję uznaliśmy podzielenie tej audycji na dwie części. W pierwszej, którą za chwilę usłyszycie, opowiemy Wam o sprawach organizacyjnych festiwalu. Natomiast druga będzie dotyczyła już samych filmów. Prawdopodobnie drugą wrzucimy w niedzielę, a tą macie okazję usłyszeć teraz. Ten jak nagrywam tylko dlatego, że nie byliśmy świadomi, że aż tyle materiału zgromadzimy, że aż tyle będziemy rozmawiać. Toteż uczulam Was, że na początku to nie miało tak wyglądać. I stąd też nagle nasza rozmowa Zostanie ucięta na samym końcu Co też nadmienie zasygnalizuje Mieliśmy już taką, taki przypadek W podcaście o Nowych Horyzontach Gdzie też byliśmy zmuszeni podzielić go na dwa Ponieważ materiału było chyba jeszcze więcej Mam nadzieję, że To pocięcie podzielenie audycji Nie zburzy wam Jakiejś wizji tego podcastu A wręcz przeciwnie Będziecie mogli go sobie przesłuchać Bez męczenia się W dwóch częściach i to ode mnie tyle. Przekazuję głos samemu sobie z przeszłości. Hej, witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w Cinema Podcast. Z tej strony Adrian, a ze mną w studiu są nasi goście, czyli oczywiście Grzegorz. Cześć. I Krystian. Cześć. I witamy się z wami jako reprezentanci pełnej sali, żeby opowiedzieć wam o Festiwalu Pięć Smaków, o festiwalu, który w zasadzie był początkiem naszego podcastu, bo jeszcze rok temu, tak jak pamiętacie, Gareth Reza zaprosił mnie do wspólnego podcastu o właśnie Festiwalu Pięć Smaków, o jego dziesiątej edycji, na której byliśmy. I co, mija rok, kolejny raz y, wybraliśmy się na Pięć Smaków, tym razem niestety Gareta zabrakło Natomiast Krystian y, i Grzesiek niezmiennie byli I podyskutujemy sobie tutaj, jak, się, jak wypadła 11 edycja Pięciu Smaków e, Czym jest Pięć Smaków? No pokrótce mam nadzieję, że Krystian troszkę uzupełni y, ten opis Natomiast y, ja tylko powiem wam, że 11 edycja odbyła się w Warszawie, w kinie Muranów i w Kinotece i mogliśmy oglądać e, oczywiście kino azjatyckie, tak, Pięć Smaków specjalizuje się w tym. Był też konkurs, e, w, którym, w którym nowe kino Azji tak, miało okazję wybrzmieć na naszej polskiej ziemi, miało okazję zostać nagrodzone, ale było też mnóstwo właśnie retrospektyw, przeglądów, które ukazywały nam różne oblicza azjatyckiego kina. I tak pokrótce, e, jaka jest mniej więcej historia, czym jest Festiwal Pięć Smaków, Krystian, e, oddaję Ci głos. Cóż mogę dodać, w zasadzie powiedziałeś już wszystko. Pięć Smaków jest przeglądem, czy w tej chwili już festiwalem filmowym kina azjatyckiego. W szczególności jest to kino z Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej. A wszystko rozpoczęło się od przeglądu kina wietnamskiego, który ewoluował do, do większego festiwalu, już obejmującego również pozostałe państwa z tego rejonu. To tylko ustalmy właśnie to, co zawsze ustalamy na początku naszych podcastów na temat festiwali. Która to wasza edycja Pięciu Smaków? No już mówiliśmy o tym w dzienniku, tak? ale mhm. tylko w ramach przypomnienia, gdyby ktoś nie, nie słuchał naszego dziennika, w którym omawialiśmy program Pięciu Smaków przed, mhm. jeszcze przed festiwalem. Od razu powiem, że moja druga i zaznaczę, że poprzednia edycja festiwalu Pięć Smaków to był w ogóle pierwszy festiwal filmowy, na jakim byłem w życiu. Chris, ty, ty już jesteś weteranem, tak? Już można śmiało, śmiało cię tak nazywać. Twoja siódma edycja, zdaje się? To moja szósta edycja obecnie. No to kawał w sumie czasu. Większość edycji masz już za sobą, jeśli dobrze matematyka mnie, jeśli matematyka mnie nie myli. To... Połowa przekroczona mhm. i załapałem się na wszystkie edycje, gdzie były już roki zwierząt. Na początku były takie fasolki, twarze takie azjatyckie jako logo, a od siódmej edycji są to już zwierzęta lata kalendarza chińskiego w tym roku mamy rok koguta rok, rok generalnie chiński właśnie według naszego kalendarza zaczyna się mniej więcej na przełomie stycznia i lutego różnie, różnie to jest, to się zmienia w tym roku mamy rok koguta Rok ognistego koguta, warto dodać, że również, również tak te zwierzęta mają swoje jakieś żywioły Jeśli tego nie powiedziałem wcześniej, to Pięć Smaków odbyło się od 15 do 22 listopada Zawsze to jest w czasie zimowym, w ogóle fajny, fajny czas na festiwal? E, czy według Was tak, e, tak średnio? Bo generalnie festiwale filmowe to są jednak wakacyjnymi eventami. Tak. Eventami, na które się bierze urlop. Ale biorąc pod uwagę na gromadzenie tych festiwali w wakacje, to cieszę się, że to jest data troszeczkę oddalona od wakacji, bo, bo, bo w tym, tym sposobem mogę być na przykład i na Nowych Horyzontach i jeszcze jak zahaczyć na jakiś inny festiwal, a, a jesienią sobie zarezerwować czas dla pięciu smaków. Więc, więc, dla mnie, więc dla mnie to jest w sumie dobry kompromis. Tak, no w sumie to jest fakt, że e, tak naprawdę wszystkie festiwale nie można zgnieść na jedną kupę, bo nie będzie, nie będzie w czym wybierać, tak? Będzie jakaś taka niezdrowa konkurencja między nimi. Natomiast no w listopadzie, no to jest, widzę, że jest kilka fajnych festiwali, e, ale nie ma takiego zagęszczenia, faktycznie mam, mam e, wiem, że Pięć Smaków jest sprawdzonym festiwalem, bardzo chętnie tak w tym listopadzie ostatnie, ostatnie dni urlopu sobie na niego rezerwuję. W tej chwili jestem zupełnie wyszczany z urlopu no ale cóż, taka konsekwencja tak bycia kinomanem no, w moim przypadku Pięć Smaków kończy jakby e, sezon festiwali filmowych więc to już jest taki okres, kiedy e, zmęczenie już dość mocno daje się we znaki powiedzmy, że ten sezon festiwali rozpoczynają nowe horyzonty po drodze jest warszawski festiwal jest sputnik, są jakieś mniejsze przeglądy no teraz trzeba będzie odpocząć no tak, to fakt. Dla mnie to już szósty festiwal filmowy w tym roku, jak liczyłem sobie, więc no przywaliłem dużo tego I to, no, i, to też, i to też obejrzałem większość festiwalu, a nie mniejszość, tak, bo czasami tak jest, że człowiek mówi, że był na festiwalu filmowym, a przyjechał na dwa dni. No w mhm. tym wypadku byłem pięć dni na festiwalu, więc jako tako tak, mogę o tak mogę dużo o nim powiedzieć. I to były też te najintensywniejsze dni, czyli te dni koło weekendu. Mhm. Tak. Ale wróćmy do tego, co, co poruszaliście, bo wy mówicie właśnie konkretnie, skonkretyzowaliście, jakie festiwale w międzyczasie e, tak widzicie w, w przez cały rok. E, I te festiwale są w zgrupowane tak, w mieście, które być może dobrze znacie, czyli w Warszawie. E, e, tak, często bywacie w Warszawie? Codziennie, siłą rzeczy. 24 godziny na dobę. No, z przewami no ja, na, na wyjazd się. Tak. No, ja nie aż tak, ale co najmniej 12. Tak, bezczelnie zadałem to pytanie jako przyjezdny. Mhm. E, powiedzcie mi w ogóle z perspektywy właśnie osób, które mieszkają w Warszawie, jak wam się podoba, że akurat tu jest umiejscowiony ten festiwal? Czy to jest fajne, czy to jest problematyczne? Bo może wystąpić w takim razie taka e, sytuacja, że nie weźmiecie sobie urlopu na ten festiwal, bo myślicie, a jestem w Warszawie, nie potrzebuję urlopu, będę chodził na te wieczorne seanse, a potem okaże się, że przegapiacie coś. E, no w sumie trochę masz racji, bo ja w tym roku nie wziąłem urlopu na festiwal. Jeździłem właściwie po pracy codziennie, a uczestniczyłem w nim dość intensywnie, staram się zaliczyć jak najwięcej filmów, no ale przez to, że nie wziąłem urlopu, na przykład parę tych wieczornych czy wręcz nocnych seansów mi uciekło z racji tego, że później bym miał bardzo utrudniony powrót do domu, a podróżuję komunikacją. Więc gdybym wziął urlop, to wtedy mógłbym z czystym sumieniem zaliczyć cały festiwal, po prostu yy, zorganizować sobie nocleg, tak jak było na horyzontach i, yy, i nie, nie, nie liczyć się z tym, czy, czy muszę rano wstać do pracy. Więc z jednej strony tak, no, a z drugiej no, mam blisko... Więc, więc nie muszę korzystać z urlopu i nie muszę wydać dodatkowych pieniędzy, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Gdybym, gdybym miał pełny urlop, też bym mógł przecież wziąć urlop i dojeżdżać. Druga sprawa jest jeszcze taka, że jak bierzesz urlop na festiwal, bardziej czujesz ten festiwal, mm -hmm. bardziej żyjesz tym festiwalem. Tak, e, no, zgadza się. Tak, bo, bo możesz po prostu korzystać jeszcze z różnych właśnie dodatkowych atrakcji, które oferują organizatorzy. A, a tutaj jesteś jednak, byłem uwiązany między pracą a festiwalem, więc wolałbym jednak uczestniczyć uczestniczyć w nim w pełni. Chociaż no, nie mogę powiedzieć, że nie uczestniczyłem w pełni, no, ale tak nie na 100% jak na przykład we Wrocławiu. No Na pewno dużo zaletą jest to, że jest, jest blisko, nie, nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Nie wiem, czy, czy gdyby był w innym mieście, to pozwoliłbym sobie na drugi wyjazd na festiwal filmowy w ciągu roku obok mm. Nowych Horyzontów. No a tak nie mam takiego dylematu. Też mi się zdarzało brać nawet urlop na Pięć Smaków, ale zdarzało mi się też edycji, kiedy Dzień w dzień chodziłem do pracy i wtedy bywa, bywa po prostu z tym różnie, z, zmęczenie pracą łączy się ze zmęczeniem na filmach. No Utrudnia to wczucie się w festiwal, no, ale trzeba przyznać, że Pięć Smaków jest takim trochę festiwalem pośrodku. Jest, częściowo jest to oczywiście festiwal taki bardziej dla, dla warszawskiej publiczności. Seanse w większości są wieczorami, ale z roku na rok jednak ty, liczba tych seansów o wcześniejszych porach się zwiększa, liczba atrakcji dla przyjezdnego widza, się zwiększa. No i takie są dodatkowe też rzeczy przeznaczone dla widza przyjezdnego, zniżki do hoteli. No w tym roku już couchsurfingu w takiej pełnej formie niestety nie było, ale może wróci. Więc powiedziałbym, że to taki troszeczkę w rozkroku, jeśli chodzi o to, czy to jest festiwal tylko dla Warszawy, czy dla całej Polski stoi festiwal. Jestem tak, no. ciekawy, w którą stronę podążą organizatorzy. To znaczy, ja podejrzewam, że to pewnie wyniknie ze strony widzów, tak? Bo, bo ja też narzekałem strasznie często, że festiwale nie są dostosowane do przyjaznych, ale z drugiej strony mało tych przyjaznych jest i to jest, to jest ten problem. Że gdyby było więcej przyjaznych, gdyby to było takie, takie pewne, że mnóstwo osób przyjedzie, no to wiadomo, żeby się dostosowały, a tak? Jeśli trzeba się dostosować do trzech, czterech, czy tam nawet 40 osób spośród, spośród, nie wiem, 400, czy, czy ile, ile bywa na festiwalu, teraz rzucam takimi pustymi liczbami, no ale natomiast, no wiadomo tak, że jeśli w couchsurfingu nie ma w tym roku, chociaż był świetną, świetną opcją, no to znaczy, że być może mało osób korzystało z niego w tamtym roku. Więc ja bym tutaj narzekał, ja już nie jestem takim, taką osobą, która więcej wymaga od organizatora niż, niż od widza, tylko narzekałbym jednak na widzów, że jeśli nie wykazują pewnych działań, to te działania również nie zostaną podjęte przez organizatora. Może warto jeszcze powiedzieć, jeśli wspomniałeś o tym, czym był ten couchsurfing, który wspomagany był przez organizatorów, nie? E, no tak, no, couchsurfing tak, to jest opcja, że osoba, która również jest na tym festiwalu, jest na danym wydarzeniu, przenocuje osobę przyjezdną z innego miasta. Znaczy, mi się wydaje, że ta opcja e, nie była z, zbyt znana e, szeroko. No, trzeba by dobrze przewertować stronę internetową e, Pięć Smaków, żeby to wykryć, więc e, być może to wynika z, tego, e, z tego wynika to, że e, nie była to e, zbyt popularna ta opcja. Wydaje mi się, gdyby organizatorzy bardziej rozreklamowali e, możliwość e, couchsurfingu, to chętnie by się znaleźli. Yy, tylko przypadkiem po prostu, nie wiem, czy, nie pamiętam czy Ty, czy ja zauważyliśmy, że jest taka możliwość. Mm -hmm. Tak, ty, ty zauważyłeś, no ja, już, ja już miałem opcję, no wam tak, w najlepszym, w najlepszym możliwym miejscu, tak, czyli właśnie u Krystiana i u Kasi. Ale jak już jesteśmy przy tym, tak, bardzo, bardzo dziękuję tak osobom, które, osobom tobie, Chris, dziękuję i, to, i Kasi również dziękuję, tak, że przygarnęliście mnie. Ale w zamian mieliśmy okazję z kim porozmawiać, podyskutować o filmach, wymienić się opiniami. Tym bardziej wam, wam dziękuję. Wracając do tematu tego właśnie, że festiwal jest w Warszawie. Co ja myślę o tym z perspektywy właśnie swojej, przyjezdnego, tak? Osoby, która przyjeżdża z Rzeszowa, czyli no kawałeczek mam. Nie taki duży, ale jednak kawałeczek mam. Po prostu z mojej perspektywy tak bardzo źle wyglądało to w festii, pierwszej edycji, w której uczestniczyłem, czyli edycji dziewiątej w roku, w roku Owcy. Kiedy to przyjechałem i nagle okazało się, że wszystkie seansy właśnie są wieczorem. Oprócz seansów weekendowych. I w tym momencie, jako przyjezdny, nie miałem co zrobić ze swoim czasem, tak? Jeśli, jeśli chodziłem wieczorem na seanse, to musiałem się sam jakoś zorganizować. To w ogóle nie oddawało klimatu właśnie festiwali typu Nowe Horyzonty, typu Letnia Akademia Filmowa, gdzie cały czas jednak intensywnie przeżywasz festiwal, gdzie wręcz nie masz co zrobić ze swoim czasem, a tutaj po prostu tego czasu było aż za dużo wolnego. Uwierało mi to do momentu, aż nastał tak rok małpy. Wtedy organizatorzy już pierwsze pięć dni e, tak naprawdę obłożyli intensywnie seansami i wtedy przyjeżdżając e, mogłeś uczestniczyć w tym festiwalu non stop, aż nie miałeś po prostu co zrobić właśnie co, co ze sobą zrobić między seansami bo miałeś 5 minut, minut żeby przelecieć z jednego kina na drugie no to jest dla mnie jednak super rozwiązanie, że ten festiwal jednak robi się coraz bardziej regularnym festiwalem filmowym to jest bardzo dobre, dla przyjaznego po prostu to jest super aczkolwiek sam dobór Warszawy no, trzeba przyznać, że troszkę doskwiera. Doskwiera dlaczego? Yy, nie przeszkadzają mi, że to są realia miejskie, ale gdzie jest w takim razie jakaś opcja między seansami, żeby, albo po seansach, żeby gdzieś wypaść? No jest opcja taka, że musimy szukać zatło w zatłoczonych knajpach Chociaż jednego mniejszego stolika e, Tutaj już nie ma takiej opcji, jak, e, że jest jakiś klub festiwalowy Chociaż swego czasu był e, Pamiętam, że jak przyjechałem właśnie na rokowcy o, o ironio, na rokowcy, który narzekałem To przynajmniej był taki klub jak Pies czy Suka Gdzie mogliśmy sobie usiąść tak e, gdzieś tam I to był faktycznie specjalnie dla bywalców festiwalu dostosowany klub Mimo wszystko, no to jest e, stolica trzeba Trzeba się dostosować właśnie do tego ruchu miejskiego do tych realiów, do tego, że no jednak wychodzisz z kina i już jesteś na mieście, nie jesteś już nie oddychasz już tym festiwalem nie czujecie, że to troszkę nie jest do końca właśnie przez samo miasto, no nie mam nadzieję, że nie obrażam waszego miasta, ale że nie, nie czujecie właśnie, że przez samą, sam dobór miasta to nie jest jednak tak, to, co czujecie właśnie na innych festiwalach, chociaż Wrocław też jest tak to też trzeba podkreślić, że nowe horyzonty też są w miejskim ruchu tak zorganizowane, ale jakoś jeszcze robią takie miejsca jak klub festiwalowy, jakieś specjalne. Tak, specjalne miejsca po prostu, gdzie możesz się wybrać. Tymczasem. E, mam, nadzieję, mam wrażenie, że pięć smaków właśnie dzieje się na przestrzeni dwóch kin. Dobra, jest jeszcze muzeum sztuki nowoczesnej, gdzie można się wybrać i to tyle, no trochę troszkę. To jest mała przestrzeń, e, żeby poczuć ten festiwal. No, nie czujecie takiego tego niedosytu. Nie, nie da się ukryć, że Warszawa nie żyje tym festiwalem. Tak jak Wrocław w przypadku Nowych Horyzontów. No aczkolwiek, tak jak mówiłem już w przypadku podcastów o Nowych Horyzontach, w przypadku Wrocławia też, też już to poszło bardziej w bardziej tą stronę, że, że się zamyka ten festiwal. Nie jest już aż tak rozszerzony na całe miasto. Dzieje się tak dużo różnych rzeczy: ludzie pracują, są inne atrakcje. No, każdy chodzi w swoją stronę. No. Cho Chociaż... na, pe na pewno jest to z wadą. Chociaż ja wam powiem ciekawostkę. No, wydaje mi się, że jednak pięć smaków... Widać, że miasto pięcioma smakami bardziej żyje niż na przykład festiwalem warszawskim. Chociażby ze względu na, na te torby festiwalowe, po których można poznać uczestników festiwalu. Ja miałem taką sytuację w ostatnią, ostatni dzień festiwalu, w środę, kiedy się spieszyłem na na film, na tajemnicę bodajże, tak, na pewno na tajemnicę i zobaczyłem, uh -huh. akurat były wyłączone tramwaje z ruchu miejskiego był trochę problem się tam dostać i zobaczyłem dziewczynę z torbą festiwalową, która tak samo się spieszyła na ten film, a to było w ogóle zupełnie na drugim końcu Warszawy, więc dotarłem razem z nią na ten seans, zupełnie przypadkowo. <grych> Także albo ja miałem dużo po prostu przypadek, z, to sprawił, że akurat na drugim końcu Warszawy znalazłem osobę, która też się spieszy na film, hmm. albo jednak albo jednak mm, Warszawa bardziej żyje festiwalem. Dlatego opoznałem ją rzeczywiście po torbie festiwalowej. <śmiech> Więc grunt uh -huh. to gadżety, na których na WWF-ie brak brakuje. Mówimy o Warszawie, ale warto jeszcze dodać, że jest tak zwana replika we Wrocławiu, czyli kilka filmów granych tylko w godzinach wieczornych, jeśli się nie mylę, z każdej sekcji największy hit, na przykład maraton Bachubali, film O'Gigami, więc można to również w kinie Nowe Horyzonty obejrzeć. No i e... dodamy tego, że można obejrzeć na VOD też część filmów. Tak, to, to na domu. pewno jest zaleta. I tutaj to jest o tyle ciekawe, że Kilka lat temu tych replik było więcej. Była też replika w Krakowie i nawet w mniejszych miastach. Jeśli dobrze pamiętam, kilka lat temu był nawet konkurs na zorganizowanie repliki. Mniejsze kina z mniejszych miast mogły przysłać plan tego projektu, tego mini-festiwalu i organizatorzy wybrali jakieś malutkie miasto, nie pamiętam dokładnie jakie w tej chwili, no ale na pewno poniżej 100 tysięcy mieszkańców i tam też yy, 4 czy 5 filmów puścili. i nie wiem czemu to zanikło, czy rzeczywiście nie przyjęło się to nawet w tak dużym festiwalowym mieście jak Kraków. Chciałbym, żeby to wróciło, żeby jednak yy, włączały się kolejne miasta. Być może przesyty, każde miasto też ma powoli swój własny festiwal. Jakoś tak to wygląda, że już inne, inne tournée, innych festiwali no, nie do końca się przyjmują, gdy trzeba chodzić już na pięć festiwali różnych na przykład. Może to też nie jest już taki duży koszt, żeby się wybrać do Warszawy. Pod mm -hmm. tym względem może Warszawa jest na tyle dobrym wyborem. Nawet znam osoby z Wrocławia, które mają swoją replikę, które przyjeżdżają do Warszawy, aby w pełni uczestniczyć w festiwalu, nie tylko tą okrojoną wersję. Znajomy Paweł, który był w People's Jury, pewnie kojarzycie, jest właśnie z Wrocławia i przyjeżdża już któryś raz właśnie do Warszawy, więc może, po prostu, może to jest powodem, czemu yy, po prostu te mniejsze repliki się nie przyjęły. Hmm. No tak, nie da się ukryć, że widzów rośnie, rośnie na pięciu smakach, przynajmniej tak, takie mam wrażenie. Już nawet pod względem tego, jak byłem na tej edycji, a byłem na dziesiątej edycji, pod względem tego, ile osób przychodzi na seanse popołudniowe. Czyli te seanse, które w praktyce powinny w ogóle się nie przyjąć, bo ludzie powinni być wtedy w pracy. A widzę, że na tych seansach no, jest sporo osób, sporo więcej niż w tamtym roku. Tak, nawet nawet widziałem informację od organizatorów, że to jest, że w tym roku była rekordowa ilość widzów. A druga sprawa, która wynika też z doboru Warszawy, to czy nie przeszkadza wam to, że kino Muranów i tak, i kinoteka, czy one, że one są tak oddalone miło wszystko od siebie? To znaczy, nie są jakoś strasznie oddalone i e, przyjezdny chyba w, po trzech, tak, po trzech przejazdach już przyzwyczai się do metra i nauczy się, jak wskoczyć do metra i przejechać jednego do drugiego kina. Natomiast, no to jednak jest problem, jeśli się chce zaliczyć cały festiwal, jeśli ma się bardzo, bardzo wyszczególniony plan żeby cały czas skakać od, jednej, od jednego kina do drugiego. Może tak, czy, czy też warszawski nie jest właśnie lepszym rozwiązaniem, że od Multikina do Kinoteki no jest łatwiej niż z Muranowa do, do Kinoteki. No ale jednak Muranów e, ma ten swój klimat, którego nie ma e, Multikino, więc mhm. e, no to fa. Znaczy, idealnym rozwiązaniem na pewno byłoby, gdyby cały festiwal e, był e, w Muranowie. E, Muranów e, no jednak wolę buradów od kinoteki, aczkolwiek no jednak chyba komfort oglądania w Kinotece jest większy. Klimat sobie cenię bardziej niż, niż wygodę jednak w tym przypadku. To znaczy, no, ja też nie jestem jakiś tam wybredny, żeby, żeby to był dla mnie problem trochę polatać między kinem a kinem. Podejrzewam, że może niektórzy mają taki. Podejrzewam, że niektórzy rezygnują nawet z seansów, dlatego że muszą się przenieść z jednego kina do drugiego kina. Ja sobie dostosowywałem tak seansy przeważnie, że albo cały dzień spędzałem w jednym, albo w drugim kinie. No ale to wiadomo, że nie zawsze się tak daje, bo nie zawsze cię wszystko interesuje z danego repertuaru danego kina, danego dnia. Ale tak, jakby nie metro. No to by to było problematyczne. Ale że metro kursuje co kilka minut, i to dosłownie się jedzie, nie wiem, z... 4 minuty góra, to to dla mnie nie było za dużym problemem. Aczkolwiek to yy, przemieszczanie się między kinami to zawsze był wybór, czy chcę zostać na y, spotkanie z twórcami, czy od razu jechać na drugi seans. Więc, więc tutaj yy, może by pomogły troszeczkę w dłuższe przerwy między yy, seansami, ale to z kolei wtedy ucierpiałaby na tym ilość tych seansów, więc trudno mi jakoś jakiś złoty środek tutaj znaleźć. No tak, tak samo ja jestem świadomy, nie, że fajnie by było, gdyby to było całe w Muranowie, ale wtedy ruch w Muranowie tak ustałby w przypadku filmów, które są w regularnej dystrybucji, a no tego, nie można, tego nie można zatrzymać. No to by był cios po prostu dla kina, to byłby samobój z jego strony. Wydaje mi się, że mówiliśmy wcześniej, że są te torby, że spotykamy ludzi na mieście. Może, nie wiem na ile też świadome ze strony organizatorów, ale jest pewien przepływ między tymi kinami i chociaż odrobinę widzimy ludzi, festiwalowiczów przebywających na mieście więc być może jest to jakiś rodzaj e, aktywacji. Zamknięcie całego festiwalu w Muranowie byłoby takim ograniczeniem, tak, że festiwal byłby tylko w tym jednym miejscu, ewentualnie wyjście jakieś na posiłek, a tak chociaż trochę... E, o, a tak to ludzi z torbami no. można w meczu spotkać. Tak ta, ta jak właśnie a propos nowych horyzontów, że właśnie jak się cały festiwal zamknął w tym jednym olbrzymim kinie, to... Właśnie od tego momentu mniej czułem, że miasto żyje festiwalem. No. Zastanawiała mnie jedna rzecz, bo yy, mówiliśmy, że, że festiwal nie otwiera się yy, na widza yy, spoza Warszawy. Yy, I tutaj zastanawiam co by się stało, gdyby ten festiwal się rozrósł, gdyby już te dwie sale, dwie czy trzy, trzy sale nie wystarczały. Powiem wam, że no z jednej strony byłoby to naprawdę super, tak? więcej, więcej seansów by wtedy musiało być, większy wybór, można by poznać więcej ludzi, może więcej twórców, no w ogóle prestiż tego festiwalu życzę organizatorom, prawda, żeby pieli się w górę, ale czy, czy my jako widzowie, ci, którzy już znamy ten festiwal, czy czegoś nie stracimy? Powiem wam, że w porównaniu do Nowych Horyzontów czy Warszawskiego Festiwalu, ten właśnie ta niewielka skala festiwalu jest dla mnie pewną atrakcją. Mam pewną obawę, co by się stało. No, oczywiście chciałbym, żeby inni ludzie z innych miast yy, mieli dostęp do tego, ale też i pewne obawy, co by się stało? Czy właśnie czy, czy gdyby mu ranów nie wystarczył, czy nie trzeba by się przenieść do multikina, no to jednak wtedy zrobiłby się jeszcze jeden warszawski festiwal filmowy, czego byśmy chyba jednak nie chcieli, więc tutaj nie wiem na, na ile właśnie świadomie organizatorzy też tą kwestię tutaj rozważają, czy, czy specjalnie może ograniczają dostęp, bo też zauważyłem, że, pewnie do tego później przejdziemy, że promocja festiwalu jest dosyć niewielka, że z roku na rok jednak przyjeżdżają te same osoby, jest to pewne zamknięte środowisko, no zastanawiam się, czy to, czy to jest świadome, czy organizatorzy może po prostu boją się, czy, czy nie chcą zwiększyć skali no tak, tego festiwalu. No tak, bo zwiększenie skali to więcej również problemów, a na nich można się wywalić, ale kurczę, nie wiem, ja nie widzę w sumie takiej, takiej kwestii, że to, to jest aż tak super, że festiwal jest mniejszy. Znaczy nie mówię, że jest super, ale jest to jakimś elementem klimatu festiwalu, który wyróżnia go od tych dwóch pozostałych festiwali, o których wspomniałem. No ja sobie cenię, że to, nie jest, że to jest troszeczkę bardziej kameralne w sumie, że to, że to nie jest taki festiwal Moloch kolejny. Mm -hmm. Tyl tylko no ale ja... nie ma też, powiedzmy sobie szczerze, no nie ma szans, żeby to był festiwalowy Moloch, taki jak Warszawski Festiwal Filmowy, dlatego że to jest kino azjatyckie, to jest no pewna tak. nisza, którą, którą odrzu która odrzuca bardzo dużą ilość osób. To jest festiwal za zawężony do pewnej, pewnego rodzaju jednak kina. Natomiast mam wrażenie również, że festiwal w sumie się rozrósł no właśnie. mimo wszystko. Z roku, tak, w poprzednim roku aż tyle seansów nie było w drugiej sali jeszcze w Kidotece. Ba wrażenie, że w, że w tamtym roku jednak poruszaliśmy się między dwoma salami, w jedną i w drugą stronę, tutaj już poruszamy się między trzema salami. Tak było. Więc, no, Więc ewidentnie to idzie i pnie się w górę, zobaczymy jak będzie to wyglądało za rok. W sumie nie widzę jakiegoś problemu z większym zagęszczeniem ludzi. Byle tylko tak ci ludzie nie byli za wysocy, żeby mi z, nie zasłaniali. W <grym> właśnie, ja mam z tym <grym> największy problem. Szczególnie w Muranowie, gdzie te siedzenia są ustawione dosyć yy, równorzędnie, nie, nie ma. To znaczy, no, w Muranowie są równorzędnie, tylko że Muranów jest taki, że wszystko widzisz, tylko jest dostawka, tak? Rzecz, która po prostu jest typowa dla festiwali, doska, dostawka z napisami. No właśnie, często tych napisów nie widzę. E, natomiast podejrzewam, że w Muranowie każdy seans. E, na pewno na pewno nic nie zasłania, nawet jeśli ma dwa metry. Ale zauważyłem, że coraz częściej, co mi się podoba, napisy i angielskie, i polskie są na, na filmie. Na ekranie, nie, nie, nie, nie, nie na tak, dostawcy, tak. tak. Podejrzewam, że to zależy od możliwości technicznych, od kopii, że na niektóre kopie można wkleić te napisy, na które nie można. No wiadomo, że na I filmach nie staśmy twórcy. nie wkleisz czegoś takiego. Tak, że twórcy jednak starają się, żeby jak największa liczba sansów była z tymi napisami na, na filmie. Okej, okay, ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos tego, że mówiłeś, że było mniej seansów. Znaczy wcześniej. Tak. Mhm. Tak, bo chciałem nawiązać jeszcze do tego, co powiedziałeś, że dwa lata temu było ci gorzej, bo nie Zgadza miałeś się? co robić do godziny 17. Zastanawiałem się nad tym, rozmawiałem z paroma osobami, w tym z jury i dla nich teraz jest to pewna niedogodność, tak? Że jest więcej seansów, jury ma mniej czasu na obrady. Jak gdyby mam wrażenie, że dwa lata temu lepiej to było pomyślane. Kwestia jury, ich harmonogram zajęć był bardziej dostosowany do tego, dlatego też proponowałem ci, że najlepszym dla ciebie było zgłoszenie się do jury. Dodatkowo, no mamy te wykłady, tak? które, wydają mi się, są bardzo ciekawe, no niestety nie były. One są akurat w trakcie seansów i tam, dwa lata temu też tak było, więc a i no, tak musiałbym... No właśnie nie. Być może tak było nie dwa lata temu, a trzy lata temu. Trzy lata temu było tak, że e, wykłady były przed filmami. To była jakaś tam godzina 13, 14 i po prostu był wykład i po wykładzie były filmy. Więc e, dało się to jakoś e, zapełnić ten czas. A na przykład w tym roku, no, yy, akurat poczułem potrzebę pójścia na, na wykład, i nie dało się tego zrobić, nie rezygnując z filmu, a nawet z dwóch filmów, bo yy, jeden z wykładów był o godzinie 18, a film mamy o 17 i 19, więc trzeba by zrezygnować aż z dwóch sensów, więc troszeczkę mnie przeraża rozrastanie się tego festiwalu. Znaczy powiem wam szczerze, że ja się z wami absolutnie nie zgodzę, zresztą nigdy się nie zgadzamy akurat w tej kwestii, Chris, że dla ciebie dużo znaczy, że musisz z czegoś rezygnować, więc nie powinno tak być. Wiesz, ja lubię, ja lubię w ogóle żyć w kulturze przesytu, bo mam wybór. I ten wybór należy wyłącznie do mnie i to, że coś tracę wcale nie oznacza, że miałbym lepiej, jeśli by tego nie było. Po prostu trzeba się nauczyć żyć w harmonii zen i wybierać to, co nam na czym najbardziej za nam zależy. Wiadomo, że czegoś tra coś tracimy, ale czy byłoby lepiej, gdybyśmy tego nie tracili, bo w ogóle nie mielibyśmy możliwości wyboru? No właśnie. Znaczy, powiem tak, nie, nie mówię, że wtedy było lepiej, czy teraz jest lepiej, tylko mówię, że e, jest troszeczkę inaczej i staram się widzieć, e, jakie były wtedy zalety i wady, jakie są teraz, no troszeczkę się to zmienia, no też jestem ciekawy, w jaką stronę pójdzie, Mam nadzieję, że organizatorzy znajdą jakiś taki złoty środek. No, myślę, że jednak yy, no, chociażby można było to zrobić, żeby wykład nie był o 18, o 17 i wtedy po prostu jeden mm -hmm. film musielibyśmy zrezygnować. I tylko, tylko poprawię też rzecz, którą ja mówiłem, faktycznie to jest ściema, że wykłady, bo przed chwilą przejrzałem e, program z Roku Owcy. Faktycznie niektóre wykłady były jednocześnie z filmami, ale większość była tak, że można było na nie pójść e, sobie o 14, a potem skoczyć na filmy. Faktycznie, faktycznie było to zrównoważone, no. Tylko co z osobą, której wykłady nie interesują no wtedy. Także lepiej mieć wybór między filmem a wykładem niż tylko i wyłącznie być zmuszonym na wykład. I tak samo, no, ja mówię, że fajnie, fajnie jeśli atrakcji jest więcej, bo wtedy ja mogę też odrzucić niektóre atrakcje, które mnie interesują. A że czasami tra trafią się dwie atrakcje, których nie mogę niestety zaliczyć obu, no to to jest już bardziej mój problem, organizatorzy się postarali żeby zapewnić, że festiwal jest fajny w, w, w, tym, w tej kwestii naprawdę trzymam się tego, że program, który jest teraz jest bardzo, bardzo dobrze dobrany w przeciwieństwie do programu, który dla przyjaznego w roku owcy był nieco problematyczny ja powiem tak, jeśli mam do wyboru przyjazd Adriana i wykład, wybieram przyjazd Adriana <laughs> ojej <laughs> A teraz się zarumieniłem. Cieszę się, że jesteś zadowolony. Mm -hmm. e, absolutnie. I no, teraz... bo, no bo też jak gdyby, trochę było mi głupio, tak, że, że gdyby, ta Warszawa się znowu zamyka tylko na siebie. Tak? No jest wiele tych stereotypów o Warszawie, że nie jest przyjazna dla przyjezdnych tam, różne jakieś historie o słoikach, więc cieszę się, że że mogę powiedzieć, że jest w Warszawie festiwal, który otwiera się na, na przyjezdnych. No i są takie właśnie atrakcje, czy były jak couchsurfing, jakieś zniżki właśnie, jak People's Jury, gdzie członkowie People's Jury mają nawet hotel i wyżywienie, przynajmniej częściowo za darmo. Jednak ja bym chciał, żeby jakoś to było rozłożyć, że miał czas coś zjeść między seansami. Miałem, miałem z tym duży problem. Na horyzontach takiego problemu nie miałem, że mogłem sobie wyskoczyć na obiad między dwoma filmami. A tutaj no często musiałem jakich, na jakich, w jakichś kanapkach albo zrezygnować całkowicie z posiłku. Chociaż, no tak jak już mówiłem z drugiej strony, często z, z, za bardzo zasiedziałem się na spotkaniach z twórcami, które chciałem opuścić, ale, ale były tak interesujące, więc to nie ale jest... Ale wiecie co? Ja tu mam idealne po prostu rozwiązanie. E, niech w Muranowie roz, rozwinie się tak kulinarna możliwość tego kupienia, co tam, co tam można w tej kawiarence w Muranowie. No właśnie. E, co prawda też, kurde, tutaj mówię może głupoty, bo ja nie sprawdzałem, co oni mogą, mają do, do sprzedania. Ale jeśli byłyby właśnie jakieś konkretne wegetariańskie kanapki, bo niestety ja, ja, ja tutaj mam to ograniczenie, w Muranowie do kupienia, to w tym momencie kwestia zjedzenia czegokolwiek między seansami odpada. Po właśnie. prostu bezczelnie może bym jadł na spotach przed, tak, na spotach przed seansami. Mam nadzieję, że żebym nie nakruszył za bardzo. Natomiast od razu odbada ten problem. Mm -hmm. I w kwestii Nowych Horyzontów też nie było żadnego problemu, ponieważ bar mleczny jest zaraz w budynku, w którym jest nowe horyzonty. I tutaj, nawet jeśli miałem 20 minut do następnego seansu, skoczę do baru mlecznego, kupuję pierogi, jem po drodze i skakuję na seans. Tutaj e, zwłaszcza, zwłaszcza tak, jak się nie je mięsa, to czujesz ograniczenie, bo w tym momencie wychodzisz z Muranowa i co widzisz, widzisz KFC. Ale wydaje mi się, że jednak wszystkich problemów to nie rozwiąże. E, zbyt często... Te są tak były rozłożone, że miałem powiedzmy 10 minut albo i mniej między filmami, które były w różnych kinach. No to powodowało, że non stop, dzień w dzień czułem, że jestem w ciągłym biegu. Nie ma czasu zjeść, ale też nie ma czasu nawet chociaż chwili odsapnąć, odpocząć, filmy <grych> nawet, zlewały nawet mi się... Nawet przemyśleć to, co jedyn... właśnie widziałeś. Dokładnie, no. nie było czasu przemyśleć, zlewały mi się jeden z drugim. Nie, nie, wieczorem nie pamiętałem, czy coś się wydarzyło w tym filmie, czy w tym filmie troszeczkę jednak jest e, za gęsto, no dzięki temu mogę obejrzeć więcej filmów no i mógłbym przecież teoretycznie z jakiegoś zrezygnować i pójść na obiad No ja ale znacie nawet. mnie nie potrafię tego zrobić no ja dwa razy tak zrobiłem i nawet miałem to w planie zauważcie, że miałem w planie po prostu dwie przerwy bo ja wiem jak, jakim, jak ja działam w festiwalach, że Pierwsze trzy dni chłonę, a potem zaczynam odpoczywać. I ja już sobie planuję, że czegoś nie obejrzę, bo idę, idę zjeść. I podkreślę to, moi gospodarze umożliwili mi opcję, i to nawet z własnych produktów, żebym zrobił sobie kanapki na festiwal, za co jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny i no nie wiem, jak Wam się odwdzięczę. Skorzystałeś chociaż? Tak, to zrobiłem dobrze. sobie dwa razy kanapki, e, z, faktycznie z Waszych produktów. Liczyłem, tak? że i mi zrobisz, ale nie zaopałeś. Żartuję. Eee. A nie, proponowałem, proponowałem ci kanapkę. Tak? Tak, proponowałem ci kanapkę. I Seven Days'y też ci nieraz proponowałem. Żeby nie było. Twoją własną kanapkę ci proponowałem, a ty nie chciałeś. No to dobrze, to w takim razie, żeby chociaż troszeczkę dłuższe przerwy były, kiedy organizatorzy widzą, że, że między jednym a drugim kinem dużo osób by chciało przeskoczyć. To znaczy powiem wam też coś, co mnie nauczył Z Film Fest. To nie ma problemu, jeśli po prostu festiwal zacznie się nieco wcześniejszej godzinie i skończy w nieco późniejszej. I w tym momencie zyskujemy przerwy, nie tracąc filmów. No nie? No, pewnie no tak. dobra. Wtedy już po prostu faktycznie musielibyśmy, jak ktoś nie ma pociągu do domu, to musiałby przemyśleć, czy zostać na ten ostatni film. Albo jak Rado nie chce mu się wstawać, no to musiałbym przebiec czy idzie na pierwszy film, ale myślę, że nadal to nie, nie zrobiłoby aż takiego problemu. Żeby seanse zaczynały się najmniej na to o 10. Dodam jeszcze, że co prawda nie w tym roku, nie, ale w zeszłym nie. była taka sytuacja, że poprosiłem dyrektora festiwalu, żeby przesunął jeden z filmów o 5 minut i to zrobił, więc no proszę bardzo jest widać że słuchają jednak widzów i, no i mam nadzieję, że z czasem dotrzemy, dotrzemy się tak I, i powiedzmy sposób Adriana i mój sposób jakiś złoty środek się znajdzie tak złoty środek mhm. się znajdzie. E, dobrze, to ja tylko was zapytam w kwestii właśnie Kinoteki Muranowa. Mhm. Ja to już omawiałem generalnie z Garetem, ale tak ja się zgadzam, że to są bardzo fajne kina. Muranów jest ekstra klimatyczny, bo ja powiedziałem, że nie ma żadnego festiwalowego klubu, ale festiwalowy klub, jak mnie, jak mnie znacie, a jeśli słuchacze mnie nie znają, oznacza miejsce, gdzie można po prostu wypić piwo i się upić. i Wrócić po prostu do domu tak chwiejnym krokiem. Natomiast Muranów ma fajną kawiarnię, bardzo klimatyczną. Bardzo fajnie, zaraz przejdziemy na to, do tego jeszcze, że jest w Muranowie właśnie ten sklepik. To, co cię wita od razu, jak wchodzisz. Ten sklepik właśnie z rzeczami w klimacie festiwalu od razu chcesz je kupić i panie wolontariuszki od razu machają tak do ciebie na wstępie jest ten klimacik w muranowi. W kinotece już go nie ma. Między innymi dlatego wytłumaczcie mi do jasnej cholery, czemu w niedzielę jakieś ciuchy rozkładają w kinotece. Na <głos> bazar robią, tak. Robią bazar na środku e, kina. E, no ja się śmiałem, że równie dobrze ja mogę festiwal food tracków zrobić u siebie, tak u siebie w firmie, w której pracuję, w transportowej firmie, żeby sobie okoliczni przychodzili. No to generalnie troszkę się gryzie. E, choćby, choćby nawet patrząc na to poważnie. To nie jest jakaś super przeszkoda. Ale, już, ale od razu to morduje klimat morduje, od razu podcina żyły klimatowi zupełnie zresztą w kinotece, żeby doszukać się sklepiku festiwalowego musiałem sporo się, go, sporo się na nie, za nim porozglądać mm -hmm. bo był gdzieś tam ukryty, chociaż lepiej był zaopatrzony, no, z kolei bo były książki to, to jeszcze tylko, tylko o tej kinotece, że super, kinoteka ma fajne jakości, tak, projekcji jest to bardzo fajnie nagłośnione kino i w ogóle super jest to zorganizowane? Tylko, że no gdzieś tam ulatuje ten klimacik festiwalu. Faktycznie macie rację, że gdyby na przykład cały festiwal przejść do kinoteki, bo jest więcej sal, coś by to stracił. No jak, jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba klimat, klimat Muranowa. E, fajne takie kino, w ogóle właśnie w środku miasta Warszawy tak? E, sobie kojarzysz mimo wszystko z takim strasznie industrialnym klimatem e, Warszawy a przychodzisz do Muranowa no i jak twoje ulubione kino w małej miejscowości ja wiem, że ten <gryw> mam nadzieję, że ja, w jakiś sposób tego nie, nie, nie obraźliwie mówię, ale skromne, y, skromne często właśnie kojarzy się z czymś fajnym a Muranów jest takim właśnie skromnym fajnym kinem no ja powiem, że oba kina należą do moich ulubionych w Warszawie w przypadku Muranowa nie będzie to chyba zaskoczeniem dla Was, że większość plebiscytów na najlepsze kino w Warszawie to wygrywa Muranów, albo chociaż jest w pierwszej trójce, więc jest to dosyć powszechna opinia, przynajmniej wśród no, bardziej arthouse'owej widowni. Muranów jest lubiany. Kin kinoteka, znaczy jako wadę bym powiedział te ekrany, które są raz, że e, niewielkie i w kilku salach są po prostu brudne. To troszeczkę w przypadku kilku seansów przeszkadzało. Tak, no jak ja zauważyłem, że w jednym filmie jest brudny obiektyw, to ty się zastanawiałeś, czy to na pewno nie po prostu ekran. No tak. Eee, I uważam, bo... że to był ekran. Nie, to to nie, to było chociażby w jednej scenie, ale dobra, już nie analizujmy. Na pewno to był pieprzony obiektyw, wiesz, choćby w scenie, w scenie z błotem, nie? Ale w rzece czasu mi tak to psuło odbiór filmu, że widziałem takie piękne kadry, a tu plamy na ekranie. Mówię, kurde. <grych> no, fakt. W przypadku Kinoteki jest jeszcze to ryzyko, że widzowie przyniosą popcorn na sens, bo można kupić popcorn w Kinotece. No, ale na szczęście takich widzów nie było zbyt dużo na e, filmie o ogigami e, trafiły mi się dwie osoby za mną, to tak pół żartem powiedziałem no, mam nadzieję, że nie będą panie zbytnio hałasować i rzeczywiście nie hałasowały chyba po prostu popcorn, popcorn. Zawstydzi, Zawstydziłem te osoby Tak. Chris, jak ja cię szanuję, że, że po prostu ja, ja potrafię czekać, wiesz, trzy minuty Aż jak ktoś gada i wtedy dopiero się odzywam A to od razu słyszysz, że tak Dwa słowa, ktoś powie do jedna, do drugiej osoby Ty już od razu uciszasz daję, sz, daję szansę Dajesz tak? szansę kilka minut Ale ty dajesz dwa, dwa zdania, ja daję, wiesz Pół filmu Tak, czas, czas podcastu, czas dziennika ale na przykład na warszawskim przychodziło w dużo więcej ludzi z popcornem, szczególnie w multikinie. No właśnie. I to jest to ryzyko, że jakby się przeniósł i pięć smaków do multikina, to już nie byłoby to. Nie no, to też prawda, to też mam nadzieję, że nasze, nasze takie niepewne oceny właśnie sytuacji, klimatu, miejsca festiwalu, no zwrócicie uwagę, że nie jesteśmy pewni co by było lepsze dla tego festiwalu, ale sobie tego tak dybamy, a wy wyniesiecie coś z tego i mniej więcej też zarysuję wam jak wygląda festiwal. Mam nadzieję, że też nie, za dużo po prostu czasu nie poświęcamy właśnie takich rzeczom. Ale no chciałbym po prostu zarysować Wam, zwłaszcza widzowie festiwalowi, no nie, lubią takie rzeczy, lubią takie szczególiki, e, czym się różni jeden festiwal od drugiego. Chcielibyśmy, żeby festiwal się rozwijał, tylko zastanawiamy się, w którą stronę e, mógłby pójść ten rozwój, żeby nie stracił swoich największych atutów. Myślę, że tak można podsumować... Tak, zwłaszcza, że te atuty są również, widzę, dla nas dość różne, dość różne, ponieważ różnie odbieramy ten festiwal już nawet ze względu na tego, co zarysowaliśmy, czyli na, na to, przepraszam, ze względu na to, na co, co zarysowaliśmy, czyli to, skąd jesteśmy, tak, czy jesteśmy przyjezdni, czy jesteśmy lokalni. A jeszcze kwestia właśnie gadżetów, coś, co poruszyliście, kwestia gadżetów festiwalowych. No to jest fajne, narzekaliście, pamiętam w podcaście o warszawskim festiwalu filmowym, mhm. że tam nie ma gadżetów nie ma. Albo są dostępne dla jakiegoś wybranego grona, tak, do którego nie... nie należymy najwyraźniej. Jeszcze. <grymne> <grymne> Jeszcze. Jeszcze. <grymne> Tutaj już warto zauważyć, że Festiwal Pięć Smaków ma swoje gadżety. Już samo to, że jest ta kwestia właśnie, świetny pomysł, prosty, ale świetny pomysł, że jest to zarówno fajne logo festiwalu, jak i jest to zwierzątko które promuje festiwal. Ono ma konkretny, charakterystyczny wygląd, yy, konkretny, też związany właśnie z żywiołem, z którym się łączy w danym roku. I ono fajnie wygląda, jest jeszcze odpowiednio zremiksowane w, w przypadku Nocy Grozy, którą organizuje Pięć Smaków. I ono jest już takim bardzo, bardzo fajnym, fajną rzeczą, którą się umieszcza na gadżetach, które można kupić. Tak, świetny pomysł z, tymi, z tym logo, rzeczywiście. Co prawda ja mam problem, bo w tamtym roku był rok Małpy, w tym roku jest rok Koguta i ja mam gościa o ksywce Małpa w pracy i mam gościa o nazwisku Kogut, więc jak w tamtym roku śmiali się ze mnie, że założyłem klub tego, tego Małpy właśnie, to w tym roku już się nie pokażę w pracy niestety z Kogutem na, na czapce, noszę ją w domu, żeby mi trzymała włosy. Ale co tam chciałem? Gadżety. Gadżety festiwalowe z tymi właśnie zwierzątkami są super, są super. Już fajnie, że to jest charakterystyczne. Bardzo, bardzo właśnie dumnie. Zawsze pierwsze co robię idąc na dyskusyjny klub filmowy, zaraz po, po festiwalu, to biorę właśnie tą torbę, żeby wszyscy mnie zapytali, o byłeś na tym festiwalu, a no tak był teraz i, i pytali co tam, co tam, <laughs> jak tam, nie? I co do gadżetów właśnie. Są torby, są torby z zasówką, co jest bardzo, bardzo ważne. Ja mówię, że idealna torba festiwalowa to taka, którą się zakłada na jedną ramię i można tak przy dupie się trzyma. E, I plus jest z zasówką, żeby nic nie wypadło, tak żeby nie wypadł dyktafon, e, tak podcaster każdy ma taką Ale rzecz. jest wybór, jest wybór. Przynajmniej tak było w zeszłym roku. W że W tym roku nie ma, tańczy... od razu są z zasówką. Aha, bo w zeszłym roku była wersja tańsza e, zwykła torba i z zasówką e, droższa. I w tym roku jeszcze po raz pierwszy, co mnie bardzo cieszy, torba była e, dodawana za darmo do karnetu master. Ale torby są fajnie zrobione, idealnie, żeby po prostu one były na ramię i były dłuższe, e, jak takie torby, torby, w których nie wiem, chodzi się na uczelnię na przykład. nie? Ja, ja z tą torbą teraz do pracy chodzę, powiem wam szczerze. Ale żeby się nie zagłębiać w jeden gadżet, są czapki festiwalowe, to jest super pomysł, to jest super, że połączono tę kwestię, że to w zimie się odbywa festiwal, no przynajmniej nie do końca w kalendarzowej, tak? chociaż może kalendarz chiński inaczej to rozgranicza, ale jest już zimno, jeśli odbywa ten festiwal, więc można kupić sobie czapkę. Fajnie wykonaną czapkę, ja zawsze chwaliłem, Gareth narzekał. Moja była za mała, nie wiem czemu, ale jak kupiłem kilka lat temu była za mała. A ale Garrett też narzekał, że była za mała. No, ale wydaje mi się, że w tym roku były już jakieś większe, więc może w przyszłym się skuszę. Ale na pewno jest to świetny pomysł, na żadnym festiwalu nie widziałem czapek i tak jak powiedziałeś, jest to bardzo praktyczne. i przydam. Koszulek mi zabrakło. Koszulek, no tak, brakuje. Jest to pole do popisu na przyszły rok. Tak, właśnie. Ale tak, książki, książki i to nawet nie tylko o kinie azjatyckim, chociaż te książki są, widzę, w limitowanych bardzo edycjach wydawane i jeśli były jakiś rok temu, to w tym roku już często ich nie ma. Ale Fajnie, że są również powieści, baletrystyka po prostu azjatycka. I można sobie rzeczy w klimacie kupić, niekoniecznie będące dotyczące kina. E, super sprawa, kalendarze, notatniki. No jest tych gadżetów, gadżetów trochę. Może coś przegapiłem. E, magnesy, magnesy, na magnesy tak sobie kupiłem. Przypinki tak, przecież e, no jest trochę tego. Jest trochę tego. Sam sobie kupiłem właśnie wreszcie jakiś magnes. E, na lodówkę jak narzekałem, że na nowych horyzontach nie kupiłem sobie magnesu i ciągle przypilam swój grafik z pracy magnesem z Danonków tak wreszcie kupiłem sobie coś reprezentatywnego dla mnie. A jeszcze wracając do książek, bo o tym chyba nie wspominaliśmy wcześniej, organizator festiwalu w zeszłym roku wydał książkę stworzoną przez organizatorów, ale także przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy, czy, czy nawet członków People's Jury z zeszłych lat, Cicha eksplozja pod redakcją Jagody Morczyńskiej. I ta książka została nagrodzona przez PiSW kilka miesięcy temu, Uważam, że jest to bardzo duży sukces festiwalu, chociażby przez to, że jest to pierwsza książka tak wydana. Mm -hmm. Mam nadzieję, że skłoni to organizatorów, żeby wróciły katalogi, których bardzo, bardzo tęsknię za nimi. No ja nie, chcę, nie miałem okazji ich Czyli na tak, pięciu smakach po też były katalogi swojego czasu. Były katalogi i to... Takie katalogi, jakich nie ma na żadnym festiwalu. Przepięknie ilustrowane, w którejś edycji wszystkie filmy były połączone tematycznie ilustracją. Mm -hmm. Był Quentin Tarantino, który wędruje z filmu na film. Naprawdę było to coś niesamowitego, niezwykłego i nie tylko ja. Wiem, że inni też bardzo tęsknią za katalogiem. Rozumiem, że kwestie finansowe pewnie skłoniły organizatorów. Ale w tym roku mieliśmy dwie gazetki festiwalowe. Tak. Których można było przeczytać naprawdę ciekawe teksty. Większość albo wszystkie te same teksty możemy przeczytać na pięciosmakowym blogu, ale y, mimo wszystko fajnie mieć to w ręku. Tak, w fizycznej wersji, mhm. choćby czekając właśnie na film sobie tak. poczytać. Ale katalogu katalogu tęskniły. Ja jeszcze powiem, że mi troszeczkę w tych sklepikach brakowało filmów. Chciałem sobie kupić jakiś film. No, ale niestety nie było takiej możliwości, podczas gdy porównując no, choćby z horyzontami, gdzie w filmów było zatrzęsienie. A tutaj liczyłem na jakieś fajne azjatyckie DVD. No wiesz, nowe horyzonty są zaprzyjaźnione z dystrybutorem, No tak, tak tutaj... No, więc zgutek filmu... Pięć, filmy... pięć Maków debiutuje wypadku... jako dystrybutor, więc może się niedługo doczekamy takich filmów. To znaczy tak? też podkreślmy, że w sumie dystrybutor Wattles Film debiutował właśnie, może do końca nie debiutował, tak? Ale generalnie właśnie ten dystrybutor, dwa lata temu były jego filmy do zdobycia właśnie na festiwalu. Dodawano je też jako prezenty w ramach niektórych losowań, niektórych konkursów. To było super. Rok temu też były te filmy, natomiast one zniknęły z pełnie ze, ze sklepików festiwalowych. Powiem jeszcze taką ciekawostkę. Bodajże na pierwszej edycji, na której byłem, no to już kilka mm -hmm. lat temu, jedne, jeden z reżyserów przywiózł mm -hmm. z płyty DVD, e, jeśli dobrze pamiętam, z Malezji. E, z wow. angielskimi napisami, takie nie do zdobycia w Polsce i i można było nabyć te filmy, rzeczywiście, po jakichś w miarę przyzwoitych cenach. Więc takie rarytasy nawet były do zdobycia. No, więc dość świetnie. Z tymi filmami w zeszłych latach rzeczywiście było, było trochę lepiej. No brakowało Ale, mi więc, tego. Więc liczymy, że, że wrócą. No. Ale właśnie, właśnie w kwestii tego, co, co też powiedzieliście o filmach. E, bo pamiętam, że właśnie w poprzednich latach były konkursy na przykład. Były losowania, dostawaliśmy coś i losowano nasz numerek na przykład. E, w poprzednich latach były też gadżety. Myślę, pamiętam, że licytowaliśmy kiedyś e, z Krystianem właśnie SMS-ami, e, jakie atrakcje są na splacie, a jakie atrakcje były kiedyś na, na Pięciu Smakach. Ja pamiętam, że w przypadku... W seansu filmu Wiedźma, bodajże, tak się chyba nazywał film. Dostałem zakrwawiony ołówek e, jako gadżet, tak? Przed, przed seansem, e, bo było, i było to powiązane z akcją filmu, tak? Jakieś, jakieś miało nawiązanie do, do tej akcji. Tymczasem w tym roku chyba nie widziałem żadnych gadżetów, e, które dostawalibyśmy przed seansami. Nie widziałem żadnych eventów, e, nie widziałem w ogóle żadnych konkursów, właśnie, żeby można było coś wygrać. Były poczęstunki na dniu otwarcia i podczas mm -hmm. korponocy. Można było sobie y, skosztować fajnych azjatyckich potraw. No, no ale... tak, ale to, to było rok temu, tylko widzę, że jest jednak jakiś regres właśnie w tej kwestii, że nie ma, nie ma właśnie na przykład konkursów, że można by, by wygrać jakąś no, książkę. Nie spotkałem się. Znaczy z tego co wiem, to w zeszłym roku organizatorzy mówili, że troszeczkę spadło dofinansowanie do jego festiwalu. więc być może, no, tutaj też no, kwestie finansowe zdecydowały, ale no mówimy, że że regres, no nie mogę się zgodzić, rozwój w inną stronę, czyli to co już kiedyś mówiliśmy, dystrybucja kinowa i może DVD wróci, bo wydadzą Marlinę, dla kini, więc liczę, że może troszeczkę w inną stronę to pójdzie. Pewnie, tylko wiecie, że to są dwie różne rzeczy, że po prostu eventy towarzyszące seansom to jest coś absolutnie fajnego, niby nic, a zawsze wchodzisz z uśmiechniętym ryjem na seans, kiedy dostajesz jakiś malutki prezent, jakikolwiek, jakąś przywieszkę, jakieś kurcze, e, dajmy na to żurawia origami, który, który jest związany z filmem, e, fajna, fajna rzecz, a w tym roku zupełnie nie było nic takiego. Ja uważam, że fajnie, że jeśli festiwale Idą w tę stronę, chwaliłem zresztą Za, za to strasznie Splat Film Fest Że po prostu worki na zwłoki e, Zostawałem, kiedy wychodziłem z seansu e, Super, leżą sobie worki na zwłoki Na korytarzu, e, świeci jeszcze To czerwone światło, którym przeozdabiają Od razu, od razu fe, cały dom kultury Podczas tego festiwalu to jest, to jest absolutnie coś fajnego. Na pięciu smakach kiełkowało coś takiego, kiełkowało jakieś performance'y, mini performance'y przed seansami w poprzednich latach, tymczasem w tym roku nic nie ma. Czegoś takiego zabrakło. No takim pomysłem mogły być jakieś dekoracje z butanu, Jakieś maski, to pewnie było idealnie, jakby się udało no, to by pozyskać. No, super, tylko że pewnie trudne to było do ogarnięcia. Być może coś było na tym e, pokazie slajdów, e, który był przed pierwszym filmem, mm -hmm. ale niestety chyba no, żaden się... z nas nie dotarł no, no, niestety. na to, więc być może tam były jakieś dodatkowe atrakcje. To znaczy, wiecie, no to nie jest problem, żeby trumnę czy worek na zwłoki postawić na korytarzu i tak samo, żeby w kącie stała, dajmy na to, jakaś postać po prostu przy, tak przyodziana w tą, tą maskę, nie? Co prawda ja tutaj gdybam, tak? Sam nie organizuję festiwalu, więc łatwo mi tak wymyślać rzeczy, ale wiem, że po prostu pięć smaków miało predyspozycję, żeby zrobić, zrobić takie rzeczy, a zrezygnowało z tego. Szkoda. No, Szkoda. Być może organizatorzy myśleli, że widzowie na to nie zwracają uwagę, ale my zwracamy i Chcielibyśmy, żeby to wróciło Taka, Traktujemy to jako podpowiedź Dla organizatorów, tak? Może tak No tak Dobra, to poruszyliśmy klimatyczne kwestie A jak sam festiwal W zasadzie już po, pół podcastu minęło A my dopiero teraz przechodzimy w ogóle Do festiwalu Jak się w ogóle wchodzisz do sali w kinowej tak? I co się dzieje I Pierwsza rzecz, którą chciałem w ogóle jeszcze poruszyć W tej kwestii To prelekcje które jak zwykle są świetne I tutaj e, tutaj zawsze to podkreślałem właśnie Że pięć smaków jest chyba Najbardziej zrównoważoną rzeczą w kwestii prelekcji Nie ma tego, jak mówiliście Na warszawskim festiwalu filmowym za bardzo Nie ma tego za bardzo na Nowych Horyzontach Chociaż zdarzają się mm -hmm. A na pięciu smakach zawsze Każdy każdy seans jest poprzedzony prelekcją Krótką, konkretną Oni się po prostu wyuczyli, że prelekcja ma trwać Od 5 do 10 minut Przekazać te informacje, które potrzebujemy, żeby odebrać film Żadnych spoilerów, streszczania. Też jestem bardzo z tego zadowolony. Szczególnie najbardziej wartościowe są prelekcje Pani Jagody Murczyńskiej. To Naprawdę tak. doskonała robota. Chociaż nie mówię, że inne nie są, bo absolutnie też. Ale ja jeszcze, ja jeszcze powiem, że no właśnie, niestety, ja też uwielbiam te, te prelekcje i szczególnie czekałem na prelekcje przed filmami Anhui, no ponieważ można by je jakoś ułożyć w logiczny ciąg, tak? Filmy z różnego okresu twórczości. O dziwo żałuję, że no, był gość ponieważ kiedy, niestety, kiedy jest gość, to już prelekcja się nie odbywa, tylko jest zapowiedź gościa, więc a, tak. nie, nie wiem, czy w poprzednich latach to było, ale chyba, bo w tym roku jest dużo więcej gości niż w poprzednich latach mm -hmm. i zauważyłem, że właśnie czasami troszeczkę żałowałem, że przed seansem gość zapowiada film, a nie ma prelekcji. Wolałbym, żeby była prelekcja, a gość był dopiero po filmie. Tak, bo organizatorzy są w stanie świetnie nakreślić kontekst danego mhm. filmu i czasami zupełnie inaczej go odbierałem po takiej prelekcji, wiedziałem na co zwrócić uwagę bardziej i dlatego to jest dużo bardziej cenne niż po prostu zapowiedź filmu nawet przez samego twórcę. No. Tak i właśnie też to jest fajne, że rozgraniczono opis a prelekcję, gdzie niewiele w sumie wiemy o samych filmach z opisu w sensie do końca nie wiemy tak, gdzie umiejscowiono je właśnie w kwestii formalnej i dopiero często tego dowiadujemy się dopiero z, z prelekcji. Więc inne informacje są zawarte na stronie, a inne są zawarte w tym wykładzie, mini wykładzie, który poznajemy, poznajemy akurat w kinie. To niezmiennie doceniam, po prostu cieszę się, że coś takiego jest. Nawet kosztem tego, że często właśnie nie ma czasu między jednym a drugim seansem, bo te prelekcje, jak ktoś właściwie powiedział, że usunąć prelekcje i już, już od razu też masz tak między seansami więcej czasu. No ale no, ja uważam, że tego absolutnie nie można ruszać. I kwestia, z, które, z którą też płynnie przejdziemy do niej, z kwestii właśnie gości, tak? Spotkania, spotkania po seansach. No właśnie, gości było w tym roku mnóstwo. Ja mam wrażenie, że połowa seansów, chociaż to tylko wrażenie, tak? Że połowa seansów była z gościem, a w praktyce pewnie jedna trzecia seansów, na których ja byłem odbywała się właśnie z osobami, które przyjechały promować film, no głównie, głównie reżyserzy, choć zdarzało się też, że byli to producenci. U mnie na pewno to była połowa seansów, co najmniej. Nie starałem się nawet tak dobierać, po prostu tak wypadało i tak jak mówiłem, często miałem załatwić coś innego w międzyczasie, czy, czy jedzenie, czy odpoczynek, czy cokolwiek, ale zostawałem na to spotkanie, bo byłem bardzo ciekawy. Na przykład zapamiętam doskonale spotkanie chociażby z reżyserem Rzeki Czasu, gdzie, gdzie wspaniale wyjaśnił niektóre rzeczy, bo film bardzo symboliczny, więc, więc warty rozmawiania. Tak, Yang Chao, reżyser Rzeki Czasu, to jest fajne, że po prostu dał podwaliny pod interpretację filmu, bo po prostu zadano mu konkretne pytanie na temat zakończenia, a jednocześnie nie starał się wszystkiego wyjaśnić. Mhm. Bardzo miło właśnie, jak reżyser tak podchodzi do, do pewnych rzeczy, że interpretacja, bo niektórzy reżyserzy też mówią, że to, to nie jest złe, nie? ale często tak mówią, że ten film trzeba samemu odczytać, a często, często mówią tak reżyserzy też, których filmy są zupełnie niezrozumiałe. A tymczasem on mówi wprost, że interpretacja istnieje, podał jakieś tam nam podstawy, żeby jakiś, w jakiś sposób zrozumieć film. Tak, Kropy, ale też, łopatologicznie, tak. też nie łopatologicznie wyjaśniał, o co mu konkretnie chodziło. Właśnie, właśnie fajnie potrafił to wyważyć. Mhm. No I też tak. do, dostał świetne pytanie, na przykład to pytanie o tą tamę. To ktoś było widać, że osoba pytająca zna się na rzeczy, wiedziała o co pyta, być może nawet częściowo spodziewała się jakiejś odpowiedzi i to pytanie, tak, o pytanie bardzo, dużo, bardzo dużo mi dało to pytanie, bo czasami to już z tymi pytaniami to różnie bywa na festiwalach. No to też prawda. No tak, nasz kolega Maciek powiedział, że często tak dobre spotkanie z twórcami jest, jak dobre są pytania od widzów, które, które widzowie zadają. No, niestety większość tych spotkań, mimo wszystko, no, jakoś, jakoś się troszkę na nich nudziłem. Na przykład, trzeba wspomnieć, że przyjechała reżyserka Naoko na Oko O Gigami. Jesteśmy wielkimi, tak, fanami jej, jak można usłyszeć w dzienniku. A przynajmniej byliśmy bardzo zainteresowani tym spotkaniem. Natomiast w kwestii spotkania, no to muszę powiedzieć, że film był o transpłciowości, tak, o, transgenderowej, o transgenderowych kwestiach. A sama reżyserka odpowiadała tylko i wyłącznie właśnie na pytania o te kwestie. No właśnie mnie trochę e... to rozczarowało, bo liczyłem trochę tak. szerszej, szerszego zakresu pytań. To znaczy no, na spotkaniu też pojawili się działacze ruchu, ruchu LGBT, więc nie dziwne, że zadawali takie, ani inne pytanie. Ale często właśnie boli, że osoby uprą się na rozgryzaniu jakiegoś kontekstu, a często po prostu przechodzą bokiem obok filmu. Czasami byłem po prostu zawiedziony tą tą kwestią, gdzie fajnie, że twórca jest, odpowiada płynnie, ale dostaje pytania tylko w jednym zakresie, bądź dostaje w ogóle jakieś odczapy pytania. Na przykład, na przykład reżyser Pani K, filmu Mrs. K, tak? dostał pytanie o twórczość Quentin Tarantino. Po prostu no co ma piernik do wiatraka? No wiadomo, że mamy i tu i tu kino postmodernistyczne i wiadomo, że reżyser troszkę ściągał z Killbilla, ale no nie musimy Ale sam zawsze... Tarantino ściągał z filmów z Hongkongu, tak? No właśnie, więc to jest takie... Tak, no... Co reżyser Panika nawet zasugerował, tak? Mhm. A właśnie, właśnie a propos jak już wspominacie o tym konkretnym spotkaniu to ile film odebrałem dość negatywnie, tak, tak mhm. po spotkaniu z reżyserem jeszcze troszeczkę zyskał w moich oczach, bo reżyser się okazał bardzo sympatycznym facetem, autentycznie zajaranym filmem I, i fajnie potrafił uargumentować pewne swoje wybory. I dowiedzieliśmy tak. się takie smaczki, jak na mm -hmm. przykład, że e, trzy osoby zabite na początku to było trzech reżyserów e, znanych. I... Tak, który, których on zawsze tak. chciał zabić na ekranie. Tak. Producent mu zaproponował, że właśnie że może sobie zabić mm -hmm. e, swoich e, trzech reżyserów, których lubi. E, także bardzo fajnie no, bywały takie spotkania z twórcami, które, które w ogóle mi jakoś nie zapadną w pamięci, ale no to mówię, też często właśnie od widowni z, zależało. I też kwestia, którą poruszaliśmy w prywatnych rozmowach, e, pamiętam, że na pewno gadałem z Tobą, Krystian i z Kasią, o tym, że w sumie na spotkaniach Q&A właśnie często osoby, które zadają pytania, zadają je po angielsku, <śmiech> czasami dla szpadu, czasami po prostu dlatego, że ubiją, e, po prostu umieją angielski, tak? Zdarzały się osoby, które zadawały też po japońsku pytania, tylko że moim zdaniem to jest właśnie problem, tak? Problem dla tłumacza, że tłumacz jest przygotowany na pytanie po polsku. I tłumacz jest przygotowany, a otrzymuje Albo łamaną angielszczyzną pytanie Albo otrzy, otrzymuje właśnie też niewyraźnie do końca No wiadomo, że też własny język znamy troszkę troszkę lepiej I tłumacz ma często problem z tymi pytaniami od publiczności Które są zadawane po angielsku Plus i tak sam musi je najpierw przetłumaczyć po polsku Potem jeszcze powtórzyć najwyżej osobie którą, Której zadaje pytania po angielsku Jeszcze raz kto tam, kto tam co tam pytał z publiczności No to jest problem dla tłumacza samego Ja mówię z mojej strony fajniej, fajnie, fajnie droga publiczności, jeśli umiecie angielski, japoński, niemiecki. Super, super, zazdroszczę wam tego, bo ja sam żadnego języka oprócz polskiego płynnie nie umiem. Miejcie też na uwadze i osobę, osobę tłumacza. Czasem fajnie zadać w naszym rodzimym języku pytanie. Tłumacz od tego jest, żeby przełożył go. I tak to powinno moim zdaniem działać. Zabawna, a propos tego co mówisz, zabawna była sytuacja na spotkaniu z Naoko Gigami, gdzie mm -hmm. reżyserka posługiwała się językiem japońskim. Ktoś z publiczności zadał pytanie po angielsku, które tłumacz i tak musiał jej przełożyć na japoński. Więc, więc tutaj już trzy języki weszły w grę zupełnie niepotrzebnie. No tak, tak. <śmiech> Faktycznie. Nawet nie zwróciłem uwagi, ale to, to jest... To jest ciekawa sprawa. Wiesz, wiecie, nawet i na przykładzie właśnie tej ilości spotkań zwróciłem uwagę na, na takie zjawisko, że no to, często to, to zadajemy... To wydłuża koniec... czas spotkania jeszcze o cenne minuty. No. Zdecydowanie. I ja kiedyś słyszałem, że właśnie Francuzi tylko i wyłącznie we, w języku francuskim prowadzą spotkania, a tłumacz tylko i wyłącznie tłumaczy potem to. I ja sobie tak myślałem, że to wynika z tej dumy Francuzów, nasz język, zawsze byliśmy z niego dumni. Nie, to jest po prostu praktyczne jeszcze chciałem was spytać jak uważacie że sprawdziła się ta nowa formuła tych spotkań wydłużonych które są wydzielone w programie czyli godzinne spotkanie z naokoło Kigami na tym jednym byłem ale wiem że jeszcze było wydłużone spotkanie tak, jeszcze było z Rogerem, na którym ja byłem z kolei tak i jeszcze bodajże z reżyserką Miodu dla Dakini. To się bardzo dobrze sprawdza, zwłaszcza, że patrz, że one były wydłużone i było tam chyba cztery spotkania takie, ale też zwróćmy uwagę, że często spotkania odbywały się na sam koniec dnia, czyli one równocześnie od razu były wydłużane także po seansie, ponieważ żadnego seansu nie było potem. Na pięciu smakach to jest fajne, że spotkania są długie, można wyczerpująco po prostu powiedzieć o temacie, nie trzeba spieszyć się przed zamknięciem kina, bądź spieszyć się przed tym, jak jest na następny seans, jak ma miejsce często to na nowych horyzontach. Nie musimy faktycznie z zegarkiem patrzeć na to, ile spotkanie trwa, możemy, pojeść, możemy pozwolić reżyserowi swobodnie mówić. A jeśli nam to zmęczy, no to wychodzimy. Ja uważam, że to jest, to jest akurat super opcja. Co prawda, jeśli ktoś nie ma za dużo ciekawego do powiedzenia, no to faktycznie, no zawijasz, zawijasz się i tyle. Tak, ja jestem podcasterem. Wolę móc powiedzieć więcej, niż musieć powiedzieć mniej. Prelekcje, owszem, to też ma swój, swój plus, że są ograniczone. Ale jeśli zrobimy tyle czasu, tak, twórcy, na powiedzenie, ile chce, no to tylko i wyłącznie zyskamy w ten sposób. Nie zawsze może było tak jak mówisz, bo po wspomnianym spotkaniu z naokologigami nie mogłem zostać do samego końca, musiałem spieszyć do Muranowa na korponoc, ale generalnie rzeczywiście no, były rozłożone dosyć dobrze. No tak, no dzięki tym wydłużonym czasowi też można było chociaż troszeczkę zostać. Też musiałem wyjść wcześniej, ale ale no niestety no, naj, naj, naj, właśnie najsputniejsze są takie sytuacje, kiedy film mi się podobał, jest twórca, chciałbym posłuchać, ale mam 5 minut do następnego seansu i muszę wyjść. Więc dzięki tym wydłużonym spotkaniom, chociaż, chociaż częściowo można było w tym uczestniczyć. Więc no, to jest trochę powiązana kwestia z tymi czasami między filmami, ale myślę, mam nadzieję, że będzie to w dobrą stronę szło. Właśnie, a co sądzicie o wychodzeniu w trakcie takich spotkań? Uważacie, że to, jest, że to nie jest nie tak bo, bo zawsze przed wyjściem właśnie w trakcie spotkania miałem takie opory, czy, czy wypada tak robić, czy powinienem tak robić. Powiem Wam szczerze, że tu jest też właśnie ta kwestia. To był najintensywniejszy festiwal w tym roku dla mnie. Nigdy tak bardzo dużo nie biegałem między seansami. Nie tak ja się zgadzam. Tak, No i ja o tym tak mówiłem. Tak bardzo nie, nie musiałem właśnie. Nie miałem zagęszczonych tych seansów. Było jeszcze więcej właśnie spotkań z twórcami i chciałem je łapać. A w międzyczasie jeszcze musiałem się wczuć w to, że jestem jednak tym redaktorem pełnej sali. Trzeba przegadać kto co opisuje. Często właśnie pisaliście coś, coś na czacie. Ja też odpisywałem z komórką, tak bezczelnie, bezczelnie po prostu siedzę na spotkaniu i patrzę jeszcze w komórkę i coś kle klepie Często zdarzało mi się spóźniać na seansy. I to jest też yy, fajne dla mnie, dla mnie, tak, jako osoby, która chce zaliczyć jak najwięcej seansów, że nie było też problemów, żebym ja wszedł sobie podczas seansu jedna sprawa, żeby że fajnie by było, gdyby wolontariusze informowali mnie, czy jest prelekcja i po prostu wpuszczali mnie dopiero, gdy prelekcja się skończy yy, do sali. Więc to był najintensywniejszy festiwal i ja nie miałem problemu, po prostu dostosowałem się do jego rytmu. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadzałem właśnie tym, że ja piszę podczas spotkania. Co samo w sobie, w sumie w rozświetlonej schali, mam nadzieję, że jakoś tego nie widać, że to nie przeszkadza, że to nie denerwuje twórcy, że on patrzy po publiczności, a tam jeden, jeden gościu sobie klepie na komórce. Może Ale... robić notatki ze spotkania. E, no. To... <laughs> Dobra, nie było tak. Okay. Nie było tak. Ale coś tam, coś tam mniej więcej przygotowałem sobie, chociaż, mm. chociaż o filmie, nie? Klepałem ocenę na filmu, żebym nie zapomniał. Mm -hmm. Pierwszy raz po prostu tak bezczelnie traktowałem festiwal, że się spóźniałem, że wychodziłem. Dla mnie nie, osobiście... Nie, to nie, było nie było wyjścia. Tak, to też nie było wyjścia. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie i ja rozumiałem też osoby, które, które też się spóźniały. I to nie było taki problem jak osoby, które przeszkadzają przez cały seans. Po prostu wchodziłem, czasami specjalnie siadałem od razu... Pierwszy, na pierwszym krześle, gdy się spóźniłem, e, po boku, żeby nie przechodzić, tak, nie przechodzić, nigdzie nigdzie nie dreptać tam, nie przeszkadzać innym. Natomiast ja nie mam oporów e, do, do czegoś takiego. E, już już zwierzę z mnie do tego przyzwyczają. Na zwierzęcu na Letniej Akademii Filmowej to, to jest tak, że też plan jest po prostu koszmarnie i tam, tam już w ogóle nie ma żadnego pomysłu na ułożenie planu. Co e, nigdy nie było zaletą tego festiwalu, który oczywiście lubię, ale... Tak jest plan po prostu tak ułożony, że czasami film się kończy, a 5 minut wcześniej zaczyna się inny film. Nie widzę żadnego sensu w tym, ale tak było i tutaj jeszcze bardziej mnie to, dopa mnie to dopadło, dlatego że z jednej sali do drugiej jest duży dystans i mimo wszystko, żeby przejechać metrem, to jednak trzeba stracić trochę czasu. Biegałem, chadzałem, chadzałem tak, uciekałem ze spotkań. E, zdarzyło mi się, że tak, złapałem wzrok reżysera i ukłoniłem mu się. Mam nadzieję, że tak, że w azjatyckich krajach to jakoś, jakoś <grywa> działa jako przeprosiny, że ja muszę już zwiewać. Nie, powinni, nie powinniśmy być Śli po prostu, że inni, inni tak robią, bo no sam i tak ile, robisz to w miarę dyskretnie, tak? Nie tak, ty, tylko po prostu faktycznie nie napieprzajmy tak siedzeniami, nie, wstańmy, nie wstawajmy od razu, nie wylatujmy z sali albo, albo coś tam, nie gadajmy głośno i myślę, że to nie będzie problemu. Ja mam taki sposób, że na napisach końcowych czy przed spotkaniem, jeżeli wiem, że w trakcie spotkania będę musiał wyjść, to przesiadam się na bok, Albo jakieś inne miejsce, z którego będę mógł w miarę bezszelestnie wyjść, bliżej wyjścia po prostu. Ale tak jeszcze jestem ciekawy, a jakie jest wasze zdanie na temat wpuszczania widzów po rozpoczęciu seansu? Znaczy, bo ja na przykład nie, nie do końca rozumiem czemu na niektórych filmach jest taki zakaz, no to przyznaję, że się naciąłem kilka razy. Więc, no, jako widz, który czasami nie mam wyjścia i muszę się spóźnić, kilka minut mi to akurat odpowiada, że można wyjść. To jest festiwal filmowy. Trzeba się wczuć, że niestety nie zawsze tak zdążymy z jednego seansu na drugi, że trzeba jeszcze czasami właśnie zjeść, wyjść do toalety. Jeśli to jest wszystko na styk poukładane, to trudno, no spóźnisz się, no, no co zrobisz? To nie jest święta, że po prostu obrażasz kogoś, kogoś bo przyszedłeś w, w, po 15 minut, dajmy na to, po, po rozpoczęciu. No. O, w Warszawie przychodzą mi dłużej, spóźnieni. No muszę? Tak. <laughs> no tak. No ja, się, ja się zgadzam generalnie. No, o ile robi się to dyskretnie, w, w miarę nie przeszkadzając, starając się nie przeszkadzać, to nie mam problemu. Większy problem miałbym z człowiekiem, który mi rozmawia, obok, siedząc obok mnie dosyć głośno, czy, czy chrupie, czy jakimś jedzeniem smrodzi bardzo ale co do publiczności, to ja byłem generalnie pozytywnie. Odebrałem publiczność Pięciu Smaków, pozy... jeśli chodzi o seanse, to pozytywnie niż na Nowych Horyzontach, gdzie się śmiali dosłownie ze wszystkiego. Tu takich dzi dzikich śmiechów nie było z, z byle czego, więc, więc to już jest dla mnie plus. Tak, to, to jest to, co właśnie mówię. Cały czas od, od każdej moje, z każdej mojej relacji właśnie podcastowej można wywnioskować, że publiczność zgłupiała. Nie. Na tej edycji Pięciu Smaków ludzie się nie śmiali. Nie śmiali się. Nawet podam przykład z seansów filmu Noc Kociaków. To było tak, że film był taką przaśną komedią właśnie erotyczną na początku, a potem przechodził w jakieś takie oniryczne, surrealistyczne klimaty i bardzo poważne takie tony uderzał. I publiczność dostosowała się do tego, co jest zawarte w filmie. Śmiała się, oczywiście bez takiego właśnie bezczelnego wyśmieszkowania. Śmiała się z tych żartów, które są obecne na ekranie. A potem nagle ucichła. To ja pamiętam właśnie podobną sytuację z filmem Wilgotni Kochankowie, gdzie na początku był, było zabawnie, publiczność się śmiała, ale jak doszły sceny gwałtu, to już, to już nikt nie odważył się zaśmiać. Trafiliśmy na jakąś inną publiczność, bo ja pamiętam taki rok temu narzekałem, że na Zombie Ekspresie śmieją się jak idioci, a teraz super, super. S są dwa możliwe powody tego. Pierwszy. Ludzie słuchają naszego podcastu <laughs> i optymistycznie to variant. sobie do serca. Na drugie rozwiązanie, no chociaż trochę się kłóci z tym, co wiesz o Zombie Expressie, że no tutaj działa ta bardziej taka niszowość, ta skromność festiwalu, że być może na nowe horyzonty przyjeżdżają już ludzie, nie wiem, dla szpanu czy, czy coś takiego, tak? A tutaj jednak trafiają ludzie, tak mi się przynajmniej wydaje, że naprawdę zainteresowani, którzy, żeby dowiedzieć się o tym festiwalu, to musieli już przegrzebać się przez, przez informacje, tak? Wejść, powiedzmy, w bardziej już głębiej. A Nowe Horyzonty to no, na tyle rozreklamowana impreza, że y, być może więcej osób po prostu wie, tak? I więcej przypadkowych osób jest. Ale to zostańmy przy tym, że słuchają podcasty. <grym> tak. I tutaj nasza rozmowa się urywa. Ja zapraszam Was za kilka dni do przesłuchania dalszej części naszej dyskusji. Przypominam, tym razem już kolejna część będzie dotyczyła samych filmów, które zobaczyliśmy na tym festiwalu. Ocenimy, co nas najbardziej zaskoczyło pozytywnie, negatywnie oraz wybierzemy swoje ulubione filmy w festiwalu. A przy okazji skupimy się troszkę na poszczególnych sekcjach. Ocenimy, jak wypadły one w praktyce. To ode mnie tyle. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się. Hej! horyzontach e, denerwują mnie osoby, które e, ostentacyjnie e, wychodzą w połowie filmu i tak podnoszą się z krzesła, patrzcie, hmm. cała sala niech patrzy, mi się film nie podoba, to jest zły film, ja wychodzę i wszyscy mają na to patrzeć.